Teraz, kochani, powstańmy. Odnowimy przyrzeczenia chrzcielne, uczyńmy to z wiarą. Pytam każdego z was, czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci bożych? Nie. Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie opanował? Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Yes. Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Yes. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi, dziewice, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Yes. Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Teraz poproszę małżonków. Aby odnowili przyrzeczenia małżeńskie, jeśli małżonkowie są tu w kościele, a gdzieś nie są razem, bo któryś może przyszło później albo z jakichś innych powodów, to bardzo proszę, by podejść, by się odnaleźć, ale jak są, to pewnie stoją razem. Dziękując Bogu za łaski udzielone małżonkom w ciągu ich życia, prośmy Ducha Świętego, aby umocnił ich miłość i dał łaskę wytrwania. Drodzy małżonkowie, zawarliście przed Bogiem sakramentalny związek małżeński, łącząc się ze sobą w Chrystusie na całe życie. Wtedy ślubowaliście sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz trwanie we wspólnocie małżeńskiej aż do śmierci. Na znak, że coraz doskonalej chcecie wypełnić swoje święte zobowiązania, zwróćcie się do siebie, podajcie sobie prawe dłonie i patrząc sobie w oczy, bardzo proszę, powtarzajcie za mną słowa. Najpierw mówią mężowie, ja twój mąż związany z tobą sakramentalnym węzłem małżeńskim pragnę odnowić swoją przysięgę. Ponownie ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Chcę wytrwać w małżeństwie z tobą w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli, aż do końca życia. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Teraz żony patrząc w oczy swoim mężom powtarzają, ja twoja żona,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 Abyście wiernie wypełniali święte ślubowania, dzisiaj ponowione i zasłużyli na życie wieczne. Amen. Bóg zapłać za wspólne odnowienie przyrzeczeń Chrztu Świętego oraz przyrzeczeń związanych z sakramentem małżeństwa. Niech bracia i siostry, nasze przyrzeczenia i śluby będą ku większej Chwale Bożej ku pożytkowi naszych dusz. Amen.